To już trzeci track, to ja prosto Ja nie już, już trzeci raz. Yo! Yo! Zdominowałem RKMację jednym trackiem, więc reszta byłaby zbędna, gdyby nie ten gruby kiep, ale teraz wiem, kradniesz mi teksty w frajerze Ja szybko sprawię, że poznasz karę za kradzieże Ej, madaj, wiedz, że nawijasz jak pizda, jedna rada zanim nim nagrasz wypluj. Tenisa. Ej, chciałeś disa, więc podłożyłeś trzy bomby Ale rozbroiłem każdą z nich, panie czasownik Aha, twoje wersy to fala zbrodni językowych Jeśli chcesz, kupię ci słownik Ej, słowik, na mnie kiedyś równo z witem Ej, stoisz w miejscu, bo gdy ja ćwiczę skills Ty wpierdalasz skills. Ej, zrobiłem jak kazałeś, był telefon Kupra, chciałbym stać moją twoją połę. Masz problem z wokalem, że nie wspomnę o tekstach Masz problem, bo talent jest daleko od SK. No i co to? Podobno miało nas rozwalić A jak dotąd tylko wzbudza śmiech na Sali, nikt Cię nie pochwalił, jak dla mnie to sugestia Serio, cały Poznań, poś i przestań, jesteś bez szans Nie rób więcej z siebie klauna, oddaj pokłon nisko, oddaj Majka Kto wygrał wizja lokalna, to ten duet, to widać Czarno na białym, jak Juventus Turyn Ten trak będzie gruby, jak Ty, kurwo, znika Jestem typem zawodnika, który wygrywa, po raz trzeci, tutaj Otwarte karty stawiam Ty laski stawiasz Ej weź się postaraj Albo nagraj kolejny song Kto pójdzie w niepamięć My nagramy znów coś Co tutaj zostanie Ej Madaj Ty mistrzu porówna Chwata niścią lasu On go z ziemią zrównał Ej dobra Chyba już czas tym skończyć Ej kobra Pokaż tym pedałom Kto tu rządzi Oni chcą być Ale gdzie tu talent Chcesz być MC Bo jesteś zbyt tłusty na balek Jakub dalej chodź tu I daj mi w mordę tej. co jest Ten beef już przestaje z sportem Ej Piotrek Wiem, że masz słabość co do panny, ale Nawet ona mówi, że jestem fajny Piciu, daj spokój Daj mi rap, teraz wiesz, nie chcę czekać do przyszłego roku Daj mi rap, MPR-ze Boisz się węży i smoków, więc prościej Lepiej tak stać i patrzeć jak Przerobię was na pasztet, Aha. no jasne Chodzę tu i nie wiem jak mam to Ująć ja, rozpierdolę cię tu jak Roy Jones Jr. mam dobry humor Madaj mnie rozbawił, żeby ciebie Słuchać trzeba mieć nerwy ze stali To mega słabe teksty, my mamy gorące Twój styl jest tani jak Zakupy w Biedronce, więc skończ z tym odbisz. sorry to game over, jesteś Takim raperem jak Doniu Nate Dogie Ja wchodzę bez ciśnienia, fufo No i koras, spinasz jak zwykle Gdy gadasz nas, na słabym bicie pewnie sam robiłeś go na kąpie Na jego tle to porównanie z lasem jest dobre Ty masz uznanie głupich i na nogach, szanse spore My mamy miłość z jak snupnej Nate i To koniec koleś, dla mnie jesteś pionkiem Ja wypierdalam takich stąd jak KRS i Pondef Zrobię ci bałe Dobrze Teraz jaja. jaja. Ja jaja. Oh. Oh. Oh. Bardzo dobre eh. Teraz chcę obciągnąć Oldasowi. Oldas. Oldas, Zmiana! Już jestem. Madaj, bierz to. A oh, wezmę! Mmm, madaj, madaj, w tym jesteś dobry, nie nagrywaj więcej, rób to, rób to, zrobię, rób to, zrobię, madaj, madaj, o. dobra, może spierdalać.